Janek Wińczycki, słuchacie audycji Tłusty Druk, czyli gadanej i granej emanacji działalności kolektywu Tłusty Druk, który najłatwiej znaleźć na Facebooku, w serwisie Substack od jakiegoś czasu także w spółdzielni Ogniwo za sprawą Półeczki, gdzie w części księgarskiej tej zasłużonej krakowskiej kawiarni, księgarni czy też kawiarni można kupić książki, które u nas dostają najwyższe noty i pochodzą z naszego krótkiego zestawienia poleceń. Tydzień temu mnie nie było, nie mam usprawiedliwienia w dzienniczku, ale rozchorowałem się tak bardzo, że nie mogłem przez dobrych parę dni mówić. Na szczęście to nie był przebój sezonu, ale też było bardzo nieprzyjemnie, chyba jakaś mutacja grypy czy anginy, nie wiem, antybiotyk pomógł i y, teraz już jestem w stanie z siebie wydać głos, natomiast ciągle ciężko mi się mówi, trudno mi się w ogóle operuje gardłem i <grych> y, y, y, komunikuje ze światem, więc dzisiaj będę gadał jak najmniej, a jak najwięcej puszczał muzyki. Przywitał nas utwór Kłamstwo to nowa prawda ze świeżej, dopiero co wydanej płyty Dezertera. Na pewno większość z Was już miała okazję rzucić na nią uchem. Ja słucham od paru dni, muszę powiedzieć, że niezależnie od tego, czy koleżanki, koledzy rozsmakowani w muzyce, czy recenzenci na tej płycie będą ciosać kołki, czy ją wychwalać, ja jestem usatysfakcjonowany. Dezerter to pod kątem jakości, taki polski odpowiednik Ramons, bo oczywiście muzyka o wiele ostrzejsza, bardziej hardcore punkowa. Dlatego odpowiednik Ramons, że jak Ramons zawsze dostarczali nam kawałek melodyjnego punk rocka chwytającego za serce, tak Deserter zawsze z kolejną płytą dostarcza serię ostrych idealnie trafiających w punkt tekstów, osadzonych też w rozbudowanej dosyć i, do, i takiej bardzo zmyślnej, hardcore punkowej muzyce. I o ile w jakichś detalach można się z muzykami nie zgadzać, to czyta się jak gazetę, wolę słuchać dezertera, niż czytać czy słuchać naszych krajowych publicystów politycznych. Ja o tej chorobie swojej i o tym, co tam przeżywałem, opowiem w jednym z kolejnych wejść w takiej dygresji, bo byłem tak bardzo wykończony i gorączką, i tym bólem gardła, który sprawiał, że nawet do picia wody musiałem się zmuszać i był to taki cyrkowy wyczyn. Przy tej okazji miałem dużo różnych zderzeń z kulturą, z popkulturą, i chciałbym się podzielić kilkoma spostrzeżeniami. Przede wszystkim z moim stanem niezadowolenia z tego, co się dzieje dookoła nas. Siedziałem w domu, nie mogłem być na protestach, a tu 27 stycznia już się okazało, że trzeba znów wychodzić na ulicę, trzeba walczyć o swoje, protestować, wspierać nasze matki, siostry, partnerki, żony, Koleżanki w walce o ich prawa, że rząd jednak nie cofnął się, nie spróbował odkręcić tych drakońskich zmian w ustawie antyaborcyjnej. No i w, znów jesteśmy o krok bliżej Iranu. A ja tu siedzę w domowych pieleszach, w dresiku, kuruję się herbatą z miodem i zimbirem zastanawiam się nad różnymi książeczkami, komiksami, wciągam seriale i w ogóle mam dolcze farnięte. Tymczasem jak śpiewa deserter, z potoku zdarzeń trudno wyłowić prawdziwe złoto. Nie ma gdzie stanąć z boku, wszędzie to samo błoto. I boję się, że jak już wyjdę z domu, to znów będę musiał wejść w to błoto tej codzienności, tych naszych szarych ulic, na których o tej obrzydliwej porze roku wykwitają kolejne propagandowe billboardy wykupywane przez różnych religijnych fanatyków, choć może niekoniecznie fanatyzm jest dobrym słowem, bo jak myślę o fanatykach, to wyobrażam sobie jakichś amiszów amerykańskich, którzy odcinają się od cywilizacji i żyją po swojemu i taką postawę można Szanować różnych radykałów religijnych, którzy zmienianie świata zaczynają od siebie. A tutaj grono cynicznych, bezideowych tak naprawdę politykierów, manipulatorów próbuje nam narzucić swój porządek, swoje wyobrażenie o tym, jak mamy żyć, jak mamy zakładać rodziny, jak mamy troszczyć się o własne zdrowie, naraża Polki na niesamowite cierpienia, na niebezpieczeństwo. A mówię to wszystko krótko po tym, jak wyszły badania demograficzne, kiedy okazało się, że mimo tej rzekomo prorodzinnej polityki dzietność w Polsce jeszcze spada. Ciągle. I że mamy najwięcej zgonów po II wojnie światowej i najmniej urodzin od 2004 roku. To skoro tak... Ci fanatycy, ci nasi, pożal się Boże, bieda konserwatyści, kochają rodzinę, kochają bobasy, to może by w pierwszej kolejności rzeczywiście pomogli Polkom w tym, żeby na rynku pracy były traktowane równo, żeby fakt bycia kobietą nie skreślał z, na wielu rozmowach kwalifikacyjnych, że jak się urodzi to dziecko i wraca się po urlopie macierzyńskim do Pracy, to żeby ten powrót był jak najbardziej no, komfortowy, że rodziny, które mają dzieci, powinny być wspierane na różne rozmaite sposoby, i tak dalej. Ja muszę nadrobić jeszcze jeden temat, który chciałem, o którym chciałem wspomnieć tydzień temu, ale nie udało mi się, bo nie mogłem mówić. Wspomnieć o świętej pamięci Andrzeju Bieniaszu, rewelacyjnym gitarzyście. Między innymi Pudelsów, który zmarł, przegrawszy walkę z chorobą. Dowiedziałem się o nim z Radia Pirat, i sądzę, że tutaj osoby, zwłaszcza z Krakowa, słuchające nas, interesujące się muzyką, doskonale znają Pudelsów, zwłaszcza z takich roczników, które są bliższe mojemu. Ale czuję się zobowiązany jako fan i jako ktoś, kto może być osobiście wdzięczny bieniaszowi, Pudelsom, za kilka ich płyt. Moje nastoletnie lata przypadły na dekadę lat dziewięćdziesiątych najgorszą w dziejach światowego roka, moim skromnym zdaniem. A jednak podczas ostatnich klas szkoły podstawowej i pod koniec podstawówki zacząłem się orientować, że zespoły takie jak Deep Purple, Guns N' Roses czy Queen to jednak nie jest pierwsza liga roka. Że być może to nawet obcja. Zobaczyłem w telewizji klip grupy Pudelsi, bodajże na Polsacie i to był jeden z czynników, które zadecydowały o moich życiowych wyborach, przynajmniej w kwestiach muzycznych i estetycznych i wiem, że przynajmniej w tych kwestiach dobrze wybrałem. To były Złote Czasy wytwórni Music Corner krakowskiej. Wtedy zacząłem zbierać na kastach wszystko, co oni wydawali, Świetliki, Homo Twist, Depress, Holy Toy i PRL, Niedawno wyszło wznowienie ich znakomitej płyty Zła Wiadomość, po latach to nadal świetna płyta. Wyszły tam też m.in. trupy Tymańskiego, Miałem też na CD taki amerykański zespół wydany przez nich na licencji Gashofer jakieś inne rzeczy z nurtu amerykańskiego punka, który akurat wtedy wracał do łask. No więc czuję się wdzięczny Piotrowi Prasilowi, yy, całej y, ekipie, wszystkim pracownikom i wytwórni, i sklepów y, muzycznych. Całej tej stajni z pudelsami homotwist na czele. Bo słuchanie punk rocka to sprawa, w którą wdrożyłem się właśnie poprzez tą lokalną, bardzo ambitną i ciekawą, oryginalną scenę, a nie jak większość kolegów i koleżanek przez jakieś jabłpankowe zespoły, czy Green Day lub Offspring, które wtedy miały właśnie szczyt popularności i wchodziły po upadku mody na grunge jako tak zwana kolejna duża rzecz. Korner w najlepszych czasach to były trzy sklepy muzyczne, najfajniejszy był oczywiście ten na Rogu Rynku i Świętej Anny, gdzie stały wielkie rzeźby dzików pasiastych dzików, wyglądających trochę jak, jak dziki, trochę jak to zebry, trochę przypominających logo Motorhead, ale tak po krakowsku, frikowskich, surrealistycznych. To był właśnie symbol, godło zespołu. Za pudelsami kryła się jeszcze legenda lat 80., gru grupa Dupont założona m.in. przez Bieniasza i legendarnego Piotra Marka, który był psychodelicznym malarzem i autorem zabawnych, bardzo prowokacyjnych tekstów. Też tragicznie zmarł dużo wcześniej. Wielka szkoda, że to wszystko w roku tak się kończy z reguły zbyt wcześnie. Nie ma już na tym US Padole Andrzeja Bieniasza, nie ma już firmy Music Corner, nawet... Jako sklepu internetowego, już nie mówiąc o wytwórni, nawet w sieci trudno znaleźć niekiedy różne ślady aktywności tych osób, tych środowisk, inicjatyw. Kiedy umiera Rockman, to nie czci się go minutą ciszy, tylko puszcza się którąś z jego najlepszych piosenek. I to właśnie zrobię. Posłuchamy teraz Pudelsów i utworu Pudel z Guadelupy który dla mnie miał charakter inicjacyjny i mam wrażenie, że dla wielu z Was, jeśli jesteście z podobnych do mnie roczników wczesnych osiemdziesiątych, także. Proste mam jak słupy Jestem piękny i puszysty Ojcem moim radler bystry Jestem pudlem z wody Noszę skota piękne buty Jestem pudlem z wradowodem Jeżdżę złotym samochodem Moja matka to wodoła, Szlepia czarne ma jak smoła Moje dzieci pekinczyki, Porypane małe friki Jestem pudlem z brodowodem Jeszcze złotym z samochodem Mieszkam w zamku losem Fidel Mam tam piękny czarny gibel. To mam jak słupy Jestem piękny i puszysty Ojcem moim randler bystry Jestem budlem z gwady Noszę z piękne buty Mieszkam tam u szlozem widel Mam tam piękny czarny dzibel, Jestem pudel z gwady Noszę z piękne buty Jestem pudlem z radowodem jeszcze złotym samochodem To opowiem wam o chorobie, to z literaturą ma niewiele wspólnego, bardziej ze stylem odbioru, z formułą korzystania z kultury, do czego dojdę zaraz, no ale miałem mówić krótko, natomiast muszę się trochę rozgadać, bo tak długo milczałem, że jest to dla mnie wręcz jakaś zdrowotna konieczność i wielka radość z powodu odzyskania głosu. Zacząłem się czuć źle, zaczęło mnie boleć gardło i zacząłem się czuć tak fatalnie, że tak jak już wspominałem, nie mogłem się napić wody nawet, to był jakiś wyczyn, podczas którego się dławiłem, nie mogłem wydobyć dźwięku, więc zgłosiłem się do przychodni, w ramach teleporady dostałem test na COVID, bo miałem różne dziwne objawy, włącznie właśnie z utratą głosu, ale też z czymś, co się opisuje jako zamglenie umysłowe w przypadku osób, które przechodzą COVID. Czułem się jak stulatek z demencją dosłownie. Przeleżałem tych kilka dni oglądając najgorsze szroty na Netflixie, bo więcej niż żarty z piardów w Family Gaju czy dokumenty o jakichś ładnych zwierzątkach nie dawałem rady dźwignąć. Oczywiście nadrabiałem też seriale rozmaite, głównie sensacyjne, bo te wiodą prym na HBO, w Netflixie, w ogóle w serwisach streamingowych. No i mimo wszystko, mimo to przysypiałem ciągle nad takimi drzemkami staruszka, co to ani człowiek się nie wyśpi podczas nich, ani nie za bardzo kontaktuje, co tam się dzieje na ekranie. Czytanie choćby gazety, czy jakiegoś mało wyrafinowanego literacko-reportażu to było jak przygoda intelektualna, jakbym zagłębiał się w subtelności węgierskiego wydania Finegans Wake. Muszę powiedzieć, że sama akcja test przebiegła o wiele sprawniej niż podejrzewałem. Wprawdzie przydzielono mi stację zgodną z meldunkiem, a nie z miejscem zamieszkania, które podałem, Ledwie tam dotarłem przez pół miasta, bo słaniałem się na nogach, ale ten sam test przebiegł błyskawicznie i zrobiwszy go bodaj o drugiej po południu, już przed północą tego samego dnia dostałem wynik, który udało mi się odczytać posługując się wyłącznie telefonem, bo leżałem już w wyrze, nie miałem siły wstać do komputera. No więc, o ile mam do tego rządu całą listę zarzutów, chciałbym przede wszystkim, żeby oprócz tego, żeby przestali dręczyć kobiety, dręczyć drobnych przedsiębiorców, a raczej ich jakoś dobrze wsparli, bo rzemieślnik, kupiec czy właściciel kawiarni to nie jest szef Amazona. Amazon wchodzi do Polski, nie kupujcie tam nigdy. I bardzo chciałbym, żeby tych szczepień było jak najwięcej, byśmy jak najszybciej zyskali tę odporność w jak największej skali. Ale z mojego osobistego doświadczenia wynika, że samo testowanie przebiega sprawnie. Wiadomo, że gdzie indziej poza Krakowem może być gorzej niż w dużym mieście, w którym jest rozbudowana sieć instytucji medycznych. Ale osobiście czuję się wdzięczny ochronie zdrowia i tym facetom, którzy wykonują testy siedząc w nieogrzewanym namiocie. Tak właśnie dobrze, dobrze słyszeliście. Jeśli nie mieliście jeszcze tej przyjemności, to są nieogrzewane namioty między innymi. Fun fact, związany z tą krótką kwarantanną, na której byłem, no bo jeśli lekarz zleca test na covid to z automatu dostaje się kwarantannę, smsa o tym, że teraz, uwaga obywatelu, obserwujemy Cię. Zakład bagietniczy, czyli mówiąc bardziej standardowo policja, ma prawo kontrolować osoby objęte kwarantanną na bodaj jeszcze dobę po negatywnym wyniku. I oni właśnie do mnie zawitali na zajutrz po tym, jak dostałem ten na szczęście negatywny wynik. Więc słyszę dzwonek, podnoszę słuchawkę i słyszę, że dzień dobry, zakład bagietniczy do pana, więc głosem bagiennej strzygi mówiłem zapraszam, zapraszam panie władzo, zapraszam. No ale czegoś nie zaszli. Też współczuję. Wolę rzeczywiście, jak się zajmują pilnowaniem, żebyśmy przestrzegali zasad kwarantanny niż łamaniem kobietom, rąk i biciem dziennikarek i tak dalej. Podsumowując, nie COVID, ale nie wiem, co to za potworny, sakramenski wirus mnie dopadł. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz mnie tak przechorowało. Ryj miałem i gardło opuchnięte, każdy ruch głową powodował ból, wypicie dwóch łyków wody, to już tak jak wspomniałem, sportowy wyczyn, Maila o, do pracy o tym, że mam L4 pisałem z takim trudem, jakbym sonet komponował. Droga z kanapy do stracza czy do kuchni też była nie lada wyprawą. Co chwilę się krztusiłem tak, że ledwie udawało mi się złapać powietrze. No i kompletne otumanienie do tego. Nawet nie wiem, jak opisać tamten stan świadomości w ciągu tych trzech dni, kiedy było najostrzej. Ale mniej więcej, wyobraźcie sobie, tak yy, się czułem jak stary legwan z depresją, który poluje już tylko na muchy w smole. Nie mam pojęcia, co to za model anginy, grypy, zapalenia gardła, czy czego tam jeszcze mnie dopadł. Brzmi to jak typowy opis znanej, lubianej, tak zwanej męskiej grypy, na którą panowie zapadają i lubią pohisteryzować, ale wierzcie mi, ja bym się wam hipochondrią tutaj publicznie nie chwalił. Nie chcę tworzyć absolutnie żadnych amatorskich teorii na ten temat, ale tutaj mam ważny apel, uważajcie na siebie, bo grozi nam nie tylko ten przebój sezonu, ten przeklęty COVID ale i różne bardziej konwencjonalne choroby, które też potrafią narobić kłopotów. A teraz mamy dostęp do medycyny mocno ograniczony. Nasze chorowanie, także na konwencjonalne choroby, pomniejsza moce przerobowe lekarzy i przychodni, które są bardzo potrzebne w walce z COVID-em. A skoro już taki apel tutaj wygłaszam, to jeszcze chciałbym powiedzieć, że dla mnie wszyscy antymaseczkowcy, wystawiacze kinoli nad maskę, różni chwaci, których ho-ho, żadna choroba nie złapie, to dla mnie banda tępych buców i w zasadzie wrogowie zdrowia nas wszystkich. Nie wiem, gdzie ja podłapałem te, ten koszmar, tę te anginę, ale podejrzewam, że to stało się albo podczas przejazdu, zbiorkomem, bo nieraz zdarzało się tak, że obok się rozsiadł jakiś 30-letni byk, któremu maseczka nie pasowała do wymyślnej, frymuśnej stylówy. A nie reagowałem przecież, bo już jakiś czas temu obiecałem sobie, że nie będę społeczniakiem i nie będę się zachowywał jak jakiś harcerz czy członek Armii Zbawienia, który na każdym kroku wytyka coś bliźnim. Ale pomyślcie o tym, że na przykład w czasie, kiedy u mnie kiełkowała już ta choroba, a ja nie zdążyłem się zorientować, co jest grane, to mogłem ją poczęstować w zasadzie wszystkie najbliższe osoby partnerkę, babcie, matkę, osoby w pracy, osoby w sklepach, pracujące czy robiące zakupy jakichś przypadkowych nieszczęśników. To tyle, jeśli chodzi o COVID. Błagam, namawiam, apeluję, uważajcie, bo no mamy ciągle sytuację, w której trzeba dmuchać na zimne i lepiej się wygłupiać z ostrożnością niż cwaniakować. A w zasadzie dopiero kilka dni temu, po tym jak się przechorowałem, jak minął ten najgorszy moment, dalej się czuję wykończony, jak muszę zrobić parę kroków do sklepu czy do apteki, to się czuję fatalnie, po prostu jak właśnie starzec stuletni. Skąd inąd gruchnął wczoraj news, że stulatka w Łodzi została szczepiona na COVID i bardzo gratuluję jej postawy i cieszę się, że... Już coraz więcej z nas ma te szczepionki za sobą, przede wszystkim nasze babcie, dziadkowie, nasi seniorzy. No ale wracając do tematu, kiedy już taki byłem obolały, ledwie żywy, no to nie potrafiłem się skupić na niczym solidnym po prostu, oprócz tego, żeby walczyć o jakieś takie fizyczne przetrwanie jak najszybciej próbować się z tego podnieść. Tak jak mówiłem wcześniej, puściłem sobie najgorsze szroty na Netflixie i zacząłem nadrabiać też różne zaległości. Seriale takie jak Sons of Anarchy, którego nie potrafiłem wcześniej zmęczyć do końca, mimo że to doskonały serial, jak Luther na HBO, jak różne dokumenty itd., i mam taki wniosek, seriale to nowe powieści zastąpiły u nas w naszym życiu, w naszym obcowaniu z kulturą czytadła, Takie, taką literaturę rozrywkową. Już nam nawet często nie chce się sięgać po jakieś kryminały, tylko puszczamy sobie kryminały sfilmowane w ten czy w inny sposób prezentowane w serwisach streamingowych, czy to źle, czy dobrze, nie wiem. Ale mam wrażenie, że to streamingowe kino nie ma w sobie wiele z jednego z fundamentów kina, z literatury. Bo pamiętamy, że kino to taki wynalazek, który zaczął się od eksperymentów naukowych, szybko przeszedł w sferę takiej jarmarcznej atrakcji Nickelodeonu. i dopiero kiedy zaczęto wymyślać scenariusze, posiłkować się literaturą, to kino stanęło jakby na dwóch nogach. Oferowało atrakcje wizualne, bardzo intensywne emocje, ale zaczęło też oferować historię. I o ile mam wrażenie, że sięgając po Sons of Anarchy właśnie, mam tam nie tylko wątki z kryminału, które potrafię wyśledzić, ale też takie rzeczy, które znamy z różnych konwencji literackich, farsę mieszczańską, choćby choć to bardzo specyficzne mieszczaństwo, bo drobno mieszczaństwo zajmujące się przestępstwami i żyjące w komunie gangu motocyklowego, dramat dramat społeczny i kilka innych wątków, które gdzieś tam zbliżają może do tragedii. To chciałbym, żeby to kino jednak bardziej czerpało z literatury, także jeśli chodzi nie tylko o same dobrze znane, zapoznane i remiksowane konwencje, ale także o pewne cechy strukturalne, które mogłyby je rozwinąć. Oglądałem też serial Luther, bardzo ciekawy, bardzo mroczny, wpisujący się w taki, to serial BBC, więc to ranga i marka sama w sobie, który się wpisuje w taki nurt mrocznych kryminałów o miastach. I tam się pojawiają nawiązania do właśnie romansu brukowego, być może nawet powieści gotyckiej momentami, ale też mam wrażenie, że ten serial gdzieś jest niepełny, niedoskonały. Z najlepszych rzeczy, które miałem okazję obejrzeć i które jakoś zagrały jako substytut literatury, w tym moim stanie mentalnego osłabienia, to zdecydowanie seria filmów Small X, czy też antologia, jak chcą producenci tego wybitnego telewizyjnego dzieła, znów produkcja BBC, stworzona przez Steve'a McQueen'a, to seria filmów, które pokazują, jak żyła karaibska społeczność, karaibska diaspora w Londynie poruszają całą masę problemów społecznych, strukturalnego rasizmu, który w Anglii był wtedy bardzo mocno obecny Trudno mi wyrokować, jak jest dzisiaj, na pewno lepiej niż w Stanach, ale wtedy z jednej strony imperium brytyjskie, postimperium, potrzebowało rąk do pracy, na przykład hinduskich lekarzy, co widać w pierwszym z cyklu tych filmów, i robotników czarnoskórych, którzy przyjeżdżali z Karaibów, a z drugiej traktowali ich w sposób niegodny, obrzydliwy, rasistowski właśnie no, i te wszystkie epizody dzieją się w londyńskim Nothing Hill na przełomie lat 60.-70. Oprócz tego, że dotyczą ważnych problemów społecznych, może dla nas jako polskich widzek, widzów nie tak bardzo ciekawych jak dla Anglików, to są też bardzo ciekawe w kwestii nawiązań i pokazywania najciekawszej muzyki która wtedy właśnie rozkwitała, więc znajdziecie tam Sky Reggae, znajdziecie Dub, znajdziecie zawodników poubieranych w Harringtonki i ciężkie buty, Root Boys i tak dalej. Piękne czasy dla kultury, kiepskie czasy dla klasy pracującej, dla ludzi mieszkających w Anglii, a pochodzących z dawnych kolonii. I znów się rozgadałem, obiecuję poprawę w kolejnych częściach. Chciałem tylko jeszcze wspomnieć kolejną smutną rzecz i znów zamiast minuty ciszy puścić znakomity utwór zmarł niedawno Hilton Valentine, gitarzysta The Animals w ich wczesnym okresie, w kolejnych reunionach, w kolejnych powrotach tego zespołu także uczestniczący 77-letni muzyk, który jest odpowiedzialny przede wszystkim za rzecz, która dała mu miejsce wraz z resztą zespołu w Rock and Roll Hall of Fame i w naszych sercach, i w naszej pamięci muzycznej, to znaczy za riff, który. Wymyślił do ich interpretacji pieśni folkowej House of the Rising Sun, opowiadającej o nieszczęściach, hazardu, alkoholu, przebywania w spelunach, także prostytucji, bo to stara brytyjska folkowa ballada w swoich bardziej pierwotnych wersjach, śpiewana z perspektywy kobiecej, później przez Boba Dylana i Animalców i całą rzeszę innych wykonawców śpiewana głównie z perspektywy męskiej, co można by uznać za pewien zabór, za pewne przekręcenie pierwotnego znaczenia, bo w, w tych starszych wersjach, jak dowodzą źródła, była to jakby spowiedź życia prostytutki W kolejnych to człowiek, który po prostu zrujnował sobie życie, przesiadując w lupanarze. Tym niemniej nie sądzę, żeby można było tutaj przypisywać jakieś złe intencje i błąd. Wydaje mi się wręcz ciekawe to przejście podmiotu z kobiecego na męski, kiedy mamy świadomość tego faktu i zyskujemy świadomość tego, że to jest taki transpodmiot o sprawach transgenderowych dzisiaj jeszcze wspomnę, w dalszej części, to staje się tekst tego utworu, który skądinąd w Polsce bardzo ukochali sobie gitowcy. Jeśli czytaliście, czytałyście Jak zostałem pisarzem Andrzeja Stasiuka, to jest tam wspaniały fragment o graniu House of the Rising Sun podczas imprezy z gitowcami całonocnej graniu tego utworu do Upadłego. Jest też gitorska, gitowska, polska wersja śpiewana slangiem właśnie gitowskim, w polskich realiach utrzymana, którą z kolei wykonywał między innymi Kult. Uważam, że to świetny utwór i jeśli mieliście okazję spotkać go, czy to u Stasiuka, czy to gdzie indziej, to koniecznie teraz skupmy się w na pewno słyszeliście go setki razy, ale teraz w ramach hołdu dla Hiltona, Walentaina, wybitnego gitarzysty siądźmy i posłuchajmy zamiast minuty ciszy. Przypominam, że słuchacie audycji Tłusty Dróg" w Radio Pirat. Audycja, wbrew pozorom, nie jest poświęcona moim wyrzekaniom na świat i opisom tego, jak się czuję i co mnie spotkało w ubiegłych tygodniach, ale sprawom około literackim i zwłaszcza takim momentom, kiedy literatura spotyka się z muzyką, z kontrkulturą i na tym przecięciu różnych mediów, różnych form twórczości tworzy się jakaś ciekawa jakość. Podsumowując to, o czym tak strasznie rozwlekle gadałem w poprzednich wejściach, te serwisy streamingowe, z których korzystamy, mają jeszcze jeden feller, który sprawia, że nie zastąpią nam książki i obcowania z wykwitem mniej lub bardziej udanym czyjejś pracy, czyjejś wyobraźni. No bo jeśli bierzemy do ręki książkę, to pracował nad nią autor czy autorka, potem redaktor i ta książka jest dziełem jednej osoby indywidualnym, jakimś przekazem korygowanym przez kogoś innego. Natomiast jak sięgamy po serial z dużego serwisu streamingowego, to jest to dzieło zespołowe. I taki przyzwoity serial czy film dawniej robiła cała grupa ludzi, poczynając od scenarzystów, przez reżysera, aktorów, aktorki, personel techniczny, ludzi, którzy dowozili jedzenie na plan, statystów itd. Natomiast w coraz większym stopniu jest to wynikiem działania algorytmów obecnie. Tego, że oprócz całego sztabu ludzi, marketingowców, całego zespołu piszącego scenariusze, reżyserów zmieniających się, reżyserek, dochodzi jeszcze ten element nowoczesnych technologii, które pozwalają bardzo wiele dziedzin naszego życia precyzyjnie Opisać, zbadać, zmierzyć i za pomocą wyciągniętych danych, na przykład z naszej aktywności w tych serwisach streamingowych, z momentów, kiedy przerywamy albo kiedy wracamy z tego, co lubimy oglądać bardziej lub mniej z naszych lajków, wyciąga się właśnie jakąś średnią i tworzy się produkt, który ma utrzymywać naszą uwagę. No, nie wyobrażam sobie tak pisanych książek mimo, że wiemy, że znaczna część tekstów, które pochłaniamy literackich, jest też pisana w sposób komercyjny, rzemieślniczy. No ale o ile lubię bardzo ten świat współczesnych technologii i wszyscy to lubimy i co tu kryć, nie bądźmy hipokrytami, streaming czy to w serwisach legalnych, czy w jakichś takich źródłach bardziej partyzanckich, czy też w świetnych portalach takich jak Ninateka, gdzie można obejrzeć dzieła kultury polskiej i, i, i obcej. Także dużo takich filmów, na które zwykle nie zwracamy uwagi, krótkometrażowych i tak dalej. O tyle zawsze chciałbym, żeby obcowanie z dziełem było spotkaniem indywidualnym. Uważam, że literatura to sport indywidualny i w ogóle piśmiennictwo, także książki pisane bez ustawianej na jakimś y, poziomie innowacyjności tekstu czy kompozycji książkach y, będących na przykład wyznaniami. Wspominałem, mówiąc o tym, jak zmienił się podmiot y, w y, słynnym Evergreenie House of the Rising Sun, tak, podmiot często się zmienia i to nie tylko w wyniku zabiegów interpretacyjnych, na przykład dokonywanych przez muzyków rokowych, ale także w wyniku różnych życiowych zawiłości i perypetii, które spotykają ludzi. Na naszej stronie tłustydruk.substack.com, oprócz tekstów krytycznych koleżanek i kolegów, do których serdecznie zachęcam, Znajdziecie też moją notkę o książce Laury Jane Grace, trans, wyznania anarchistki, która zdradziła Pangroka. Zanim Laura Jane Grace dała się poznać światu w tej wersji siebie, zanim została kobietą, była tomem. I zanim została wokalistką against me-kultowej grupy, która położyła niesamowite zasługi w rozwoju kolejnej generacji folkpunka, to grała tego folkpunka jako mężczyzna. Napisała o tym książkę, jak to było odkrywać kontrkulturę, jak to było odkrywać wolność i wartości, które daje punk rock, ale w znacznej mierze o tym, jak to było żyć z dysforią płciową od samego dzieciństwa, mierzyć się z tymi codziennymi problemami, z tym poczuciem zagubienia i nieadekwatności płci biologicznej do tego, kim czuła się ta osoba tuż przed, w trakcie przerwanej tranzycji i w y, chwili obecnej, jak to było zdobyć się na odwagę poprawienia własnego życia, walki o prawdziwą siebie. Po książkę sięgnąłem dlatego, że lubię Against Me. To bardzo fajny zespół, Poznałem go dosyć późno, już w XXI wieku, dzięki płycie, w jego pierwszej dekadzie, dzięki płycie New Wave, którą wydali już zrobiwszy karierę w dużym labelu, tracąc przy okazji grono truskulowych fanów i poważnie na tak scenie niezależnej, cokolwiek by to miało znaczyć. Więc jeśli lubicie punk z przełomu mileniów, to znajdziecie tam sporo ciekawych anegdot na ten temat. Na temat y, innych zespołów, takich jak A Fire Inside czy Antiflag na przykład, Green Day, ale o dziwo, ciekawszy jest wątek transgenderowy, który był dla mnie istotniejszy niż te sprawy, sprawy około muzyczne. Różnie mówi się o Grey paru osobom, co najmniej nie, nie podobało się w tej książce wyrzekanie na punk. Na te porachunki ze sceną pankową, z krastowcami, którzy rozpoczęli krucjatę przeciwko komercjalizacji gejstmi. Mi się też nie wydała ona, ta bohaterka, zbyt sympatyczna. Szczególnie dziwne było i zaskakujące dla mnie, że jednocześnie odczuwając tą dysforię płciową, czując się kobietą uwięzioną w męskim ciele, Jednocześnie tak bardzo była maczo. Jak byłem dwudziestolatkiem, byłem w jej wieku, no i byłem wtedy, nadal jestem cisgenderowym mężczyzną, no to miałem swoje za, za uszami, jeśli chodzi o seksizm, jeśli chodzi o próbę performowania tego mojego genderu, jak i tak, jako taki właśnie maczo mężczyzna. No ale nie posuwałem się do niektórych rzeczy, które robiła Laura, kiedy była Tomem. Tym bardziej jest to ciekawe, świadectwo osoby, która w tak dziwny, skomplikowany sposób, nieoczywisty dochodziła do własnej tożsamości. I w tej mojej króciutkiej nocce zaznaczyłem tam parę rzeczy. Przede wszystkim dla mnie ta książka wydana przez wydawnictwo Czarne dopiero co w ramach serii amerykańskiej, gdzie była już książka o Jeremy Lewisie, o Jamesie Brownie, o Johnnym Cashu yy, i tak dalej, jest wartościowa jako rzecz, po którą powinni sięgnąć być może rodzice osób transpłciowych i w ogóle osób LGBT+, po którą powinni sięgnąć nauczyciele, nauczycielki WOS-u, też nie tylko, bo mam wrażenie, że doskonale by się sprawdziła jako tekst omawiany gdzieś w czasie yy, godziny wychowawczej, o ile w ogóle punk nawet w takiej względnie współczesnej formie jest jeszcze atrakcyjny dla uczniów, dla małolatów. Chciałbym też, żeby tę książkę przeczytali różni nasi koledzy, którzy wyrastali w Pangroku, a w ramach um, osiągania wieku męskiego dochodzili do różnych wniosków, które przesuwają ich na tą bardziej konserwatywną stronę myślenia, funkcjonowania, nie chcę mówić barykady, bo tutaj jest taka solidna nauka, że nie, zawsze, że nie zawsze należy sądzić po pozorach, że często sprawy, które dotyczą poszczególnych ludzi są bardziej skomplikowane niż na pierwszy rzut oka mogłyby wyglądać. No i pomijając wszystko, jest to całkiem atrakcyjna kartka z dziejów amerykańskiego PangROKA. Dużo opowieści zza kulis, takich trochę anegdot, jak wygląda życie w trasie, jak też wygląda amerykańska prowincjonalna rzeczywistość, w wielu wypadkach niepokojąco podobna do polskiej, co tam się w Stanach zdarzało, wypić, zapalić, wciągnąć, wziąć na dziąsłow, co akurat najmniej pedagogiczne w tej książce, no ale też daje pewien obraz rzeczywistości broń Boże nie jest w tonie af afirmatywnym opisane. I znowu gadam kilkanaście minut. No to teraz zamiast słuchać mojego gadania posłuchajcie Laury Jane Grace i kolegów z właśnie mojej ulubionej płyty Against Me z płyty New Wave. Dlatego tak bardzo lubię ten album, że zespół poznałem dzięki niemu. Dostałem w prezencie od kolegi Adama tę płytę. Pozdrawiam Adama i też dlatego, że to pierwszy ich materiał, który naprawdę pozwala, w moim skromnym zdaniem, rozwinąć zespołowi skrzydław, bo tutaj mieli dużą wytwórnię, solidne studio i Bacza jako producenta. Posłuchamy o utworu Ocean, który wieńczył tą płytę i był pierwszym wyznaniem tożsamościowym Laury. Jeśli chodzi o książkę Laury Jane Grace, którą polecam, podobnie jak szereg innych tytułów z serii amerykańskiej wydawnictwa czarne, ona się przyda tym z Was, którzy mają młodsze rodzeństwo czy mają kilkunastoletnie dzieci na przykład, które mam nadzieję sięgają czasem po pangroka, i w natłoku tych wszystkich medialnych pojedynków, tych walk podjazdowych wokół gender, wokół praw kobiet, wokół LGBT, wokół tradycji narodowych i religijnych itd., warto dać im do ręki coś, co pozwoli dojść do różnych własnych wniosków, niemotywowanych tym okładaniem się po głowach. Z obu stron, z którymi mamy do czynienia. Z obu stron, ale oczywiście jest dysproporcja sił. Po pierwsze, nie święci garnki lepią. Można być świetnym wokalistą, wokalistką zespołu, który dużo zrobił w dziejach Pangroka rocka i też prezentował zaangażowaną postawę, miał dobre teksty, a jednocześnie nie za sympatyczną osobą, a jednocześnie, a zarazem też no, każdy z nas niesie swój krzyż, lub jeśli nie jesteśmy religijni, to swoje brzemię innego typu, z którym codziennie musimy się mierzyć, walcząc o siebie, walcząc o możliwość bycia sobą, obrania własnej drogi życiowej. Pouczająca lektura polecam. Pojawił się też nowy numer, teraz roku. A nie mam y, siły go, Tutaj streszczać, tym razem mniej jakichś wybitnie ciekawych treści, no ale jest wywiad z deserterem, więc kto sięga po ten magazyn, ten sięgnie. Natomiast o wiele bardziej elektryzująca premiera magazynowa się pojawia, czy raczej nowa inkarnacja gazety magnetofonowej. Jarosław Szubrycht jest niesamowicie dzielnym człowiekiem jej naczelnym, nie tylko produkuje całą masę tekstów muzycznych, między innymi do, do wyborczej w ostatnim czasie głównie, ale też pismo wcześniej poświęcone tylko polskiej muzyce, dzisiaj wraca jako magazyn kulturalny, społeczny, popkulturalny. I y, nie czytałem jeszcze nowego numeru, bo na razie na stronie tylko zapowiedź i możliwość preorderu, do czego trochę namawiam w ramach świadomego y, konsumowania kultury i wspierania y, małych mediów. Zapowiada się ciekawie. W lutym też ukaże się książka Denisa Johnsona Sny o pociągach nakładem wydawnictwa Czarne w przekładzie Tomasza Gałąski, Jeśli śledziliście wydawnictwa prozatorskie w zeszłym roku, to w charakterze ukazał się jego syn Jezusa. Niesamowita proza, bardzo taka gęsta, bardzo subtelnie tkana, a zarazem taka mocna, dosadna w wyrazie, niezwykle sugestywna, plastyczna. Tym razem jest równie ciekawie. Znów jest o... Stanach Zjednoczonych, o życiu ludzi z biedniejszych warstw, ale w zupełnie innej epoce. Tym razem są to perypetie budowniczego kolei. Świetna rzecz. Zacząłem dopiero czytać. Przekład Tomasza Gałąski też daje radę. Dla Tłustego Druku zrecenzuje ją Karol Kleczka. No a żeby puścić coś w duchu, Chwili i w duchu czasów, w których żyjemy, to sięgnę do starszej, ale wciąż aktualnej płyty Luna Chicks i na sam koniec puszczę Wam numer kończący płytę z 1990 roku Babysitter's on Acid. Utwór nazywa się Complication. Do usłyszenia za tydzień.